To są informacje Polskiego Radia 24. Kolejne problemy zonda krypto, możliwe naruszenie interesów klientów bada UOKiK, jest też pomysł Sejmowej Komisji Śledczej. Agenci CBA w Ministerstwie Klimatu, chodzi o program Czyste Powietrze, częściowo finansowany przez Unię. Będzie też relacja z Londynu i wspomnienia w setną rocznicę urodzin królowej Elżbiety II. Minęła 13. Aleksandra Kozera, zapraszam. Po prokuraturze teraz Łokik zajmuje się Zonda Krypto. Do urzędu wpłynęło ponad 200 skarg klientów giełdy kryptowalut. Postępowanie wyjaśniające, jak czytamy w komunikacie, trwa od stycznia. Urzędnicy sprawdzają, czy przedsiębiorca naruszył interesy klientów. Według Łokików w sprawie Zonda Krypto możliwe jest znacznie poważniejsze naruszenie przepisów niż niedozwolone zapisy w regulaminów. Zonda Krypto to materiał na komisję śledczą, tak uważa marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Wymienia też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 Kluby sportowe sponsorowane przez Zonda Krypto wypowiadają spółce umowy. Śledztwo w sprawie oszustwa i prania pieniędzy prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Według relacji jej rzecznika liczba poszkodowanych stale rośnie. Sytuacja jest tym trudniejsza, że w firmie Zonda Krypto prawdopodobnie nikt już nie pracuje. Mówi nam zajmujący się tą sprawą dziennikarz-superwizjera TVN Michał Fuja. Był taki moment po ujawnieniu przez media problemów z płynnością, że rzeczywiście jakieś transfery jeszcze miały miejsce. Natomiast w kilku dni właściwie nie mamy żadnych sygnałów, by czy to wpłaty były przyjmowane, czy w ogóle jakiekolwiek wypłaty były zletane, A wręcz no, pojawiają się zupełnie inne informacje wskazujące jednak na czarny scenariusz. Odchodzą kolejno najważniejsze osoby z spółki, znikają. Rada Nadzorcza rezygnuje i, i wszystko wskazuje na to, że w tej firmie po prostu już prawie nikogo nie ma. Nie ma też regulacji rynku kryptowalut w Polsce. Po dwóch prezydenckich wetach rząd zapowiada nowy, trzeci projekt. Funkcjonariusze CBA weszli do budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Agenci zabezpieczają dokumenty dotyczące programu Czyste Powietrze. Potwierdza w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na polecenie Prokuratury Europejskiej funkcjonariusze CEBA zabezpieczają od rana dokumentację z okresu od 1 czerwca 2021 roku dotyczącą programu Czyste Powietrze. Program jest współfinansowany ze środków unijnych. I stąd zainteresowanie Europejskiej Prokuratury. Resort Klimatu przypomina, że w związku z wykrytymi wcześniej nieprawidłowościami obecne władze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zdecydowały o wstrzymaniu programu w 2024 roku. W nowym programie usz Uczelniono procedury, by nie dochodziło do nadużyć. Szefowa unijnej dyplomacji liczy na odblokowanie pożyczki dla Ukrainy już jutro na spotkaniu ambasadorów państw członkowskich. Kaja Kallas mówiła o tym w Luksemburgu tuż przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych. Chodzi o 90 miliardów euro na najbliższe dwa lata, które były blokowane przez Węgry. O szczegółach Beata Płomecka. Szefowa unijnej dyplomacji Kajakallas mówiła tak. Ukraina naprawdę potrzebuje tej pożyczki. To także przesłanie, że Rosja nie może wytrwać dłużej niż Ukraina. W podobnym tonie wypowiadał się też wiceszef msz Ignacy Niemczycki. Liczę, że bardzo szybko będziemy mogli ruszyć z pożyczką. Ukraina potrzebuje pilnie zastrzyku finansowego, by nie zbankrutować. Wprawdzie są informacje, że jeszcze do końca maja może funkcjonować, ale już teraz ogranicza zakupy uzbrojenia, by zaoszczędzić pieniądze. Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. Na koniec Londyn. Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej składają hołd Elżbiecie II w setną rocznicę. Jej urodzin. W specjalnym orędziu król Karol nazwał ją ukochaną mamą. Przyznał, że gdyby żyła wiele współczesnych problemów świata, głęboko by ją zaniepokoiło. Dodaje mi jednak otuchy jej przekonanie, że dobro zawsze zwycięży. Jako młoda księżniczka w swoim pierwszym publicznym wystąpieniu mówiła, że każdy z nas może przyczynić się do tego, aby świat jutra stał się lepszym i szczęśliwszym miejscem. Na dziś zaplanowano inaugurację organizacji charytatywnej Queen Elizabeth Trust. Ma zajmować się odnawianiem pustostanów i terenów zielonych, tak by służyły lokalnej społeczności. To były informacje Polskiego Radia 24. Pogoda w większości regionów jest słoneczna, przyjemna i bardzo wiosenna. Tylko na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu może dziś przelotnie popadać. Temperatura niestety niezbyt wysoka, od 10 stopni na Podlasiu do 13 w Wielkopolsce i na Mazowszu. Dostateczna jakość powietrza utrzymuje się w Oleśnie i Kędzierzynie Koźlu. W Krakowie i w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana. Na pozostałym obszarze dobra lub bardzo dobra. Do 17 trwają zielone godziny i warto skorzystać z nadwyżki prądu w sieci. Teraz 60% energii produkują źródła odnawialne. Klimat. Reklama.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 Dzień w Polskim Radiu 24. A ten dzień to wtorek, 21 kwietnia. Mamy już 7 minut, no w zasadzie 8 minut po godzinie 13. Do godziny 16 będziemy z Państwem w składzie Izabajda, Szczepan Pawłusek, Mateusz Dziekoński, przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu i zapraszamy do pozostania z nami. Rozpoczniemy nasze spotkanie od spraw związanych z tym, co dzieje się na świecie. Przede wszystkim porozmawiamy o rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Dość Polskiego Radia 24. Nasze zaproszenie przyjął dr Krzysztof Winkler, ekspert do spraw międzynarodowych Warsaw, Warsaw Enterprise Institute. Panie doktorze, dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o tym, co wiemy i o tym, czego nie wiemy a propos tych rozmów, które mają się odbyć w Islamabadzie. Wiemy na pewno, że amerykański wiceprezydent J.D. Vance udaje się do Pakistanu na rozmowy z Iranem w sprawie porozumienia kończącego wojnę, ale to stanowisko Iranu w ostatnich godzinach nie było dość jednoznaczne. Biały Dom czekał cały w zasadzie poniedziałek na sygnał z Teheranu, że Iran wyśle swój zespół negocjacyjny do Islamabadu. Według portalu Axios Irańczycy grali na zwłokę pod presją Gwardii która nalegała na twardszą linię żadnych rozmów bez zniesienia amerykańskiej blokady cieśniny Ormus. Do przyjazdu na negocjacje namawiali Iran pośrednicy, Pakistan, Egipt i Turcja, a zielone światło dla tych negocjacji dał najwyższy przywódca Iranu Mocztaba Khamenei w poniedziałek wieczorem. Dokładnie to ta decyzja miała zapaść. W jakiej atmosferze do tego spotkania dojdzie? Na no bo jutro kończy się te dwutygodniowe zawieszenie broni między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Jest też kwestia taka, że w Iranie mamy sprzeczne wiadomości, ponieważ system zarządzania Iranem został rozdrobniony. Znaczy oczywiście jest nowy wyższy przywódca, jest prezydent Pezeszkian, jest spraw zagranicznych ara arakcji, ale z drugiej strony, ponieważ te osoby z najwyższych kręgów irańskich no, nie spotykają się regularnie, nie mają ze sobą kontaktu często, no to mamy sytuację taką, że nie bardzo wiadomo, kto tak naprawdę podejmuje ostateczne decyzje. Wydaje się, że w, w tym momencie jednak można Bahamenei podjął decyzję, że te teheronowe wezmą udział w rokowaniach, no ale tutaj duży wpływ mają też e, no, dowódcy gwardii e, rewolucyjnej, którzy są za no, bardzo takim stanowczym e, postawieniem sprawy i żądaniem odblokowania Iranu. Z kolei Amerykanie w tej chwili e, mogą powiedzieć, że osiągnęli cele w większości militarne, znaczy zdegradowali zarówno E, możliwości Iranu do prowadzenia większych działań ofensywnych przy użyciu dronów i, i, i pocisków balistycznych, jeśli chodzi zwłaszcza o liczbę wyrzutni, e, którymi Iran dysponuje. E, zniszczyli część przemysłu irańskiego, zwłaszcza tego obronnego. No i w dalszym ciągu Amerykanom pozostaje jeszcze kilka drabin, <gryw> kilka szczebli w drabinie eskalacyjnej, to znaczy to, o czym mówi prezydent Trump, czyli uderzenie w infrastrukturę tak zwanego podwójnego zastosowania. To znaczy? Czyli energetyczną, czyli infrastrukturę drogową, ogólnie transportową. No i oczywiście kwestia jest wyspy Karki, ewentualnego pozbawienia Iranu możliwości w ogóle eksportowania ropy. No bo to jest ten, ten to miejsce, przez które Iran wysłał 94% swojego eksportu ropy naftowej. No i teraz mamy też w przestrzeni medialnej sprzeczne doniesienia. Z jednej strony low International informuje, że około 26 statków irańskich przeszło przez blokadę amerykańską. Natomiast dowództwo amerykańskie, ten te Central Command informuje, że mm, około 23 zostało jednak zawróconych i, i, i zatrzymanych. Oczywiście pewnie te, te, te dane statystyczne będzie można podsumować dopiero po zakończeniu wojny, no ale jednak to pokazuje to po pierwsze trochę mgłę tak zwaną wojny, a poza tym właśnie to, że no, w Iranie trwa, trwa rywalizacja. E, ludzie, którzy mają podejmować tam decyzje, e, z jednej strony nie chcą narazić się Gwardii Rewolucyjnej, z drugiej strony też nie chcą się wydawać tymi, którzy takie m, decyzje... Y, związane na przykład z jednoznacznym i twardym stanowiskiem irańskim podejmują, no bo to może ich wystawić po prostu na, na ewentualne przyszłe uderzenia ze strony czy to Stanów Zjednoczonych, czy Izraela, a oba te państwa pokazały, że mogą e, dosięgnąć e, najwyższych urzędników irańskich, więc to, to, ta, ta sytuacja jest taka, że teraz już trzeba będzie poczekać na to, jak ewentualnie te, te, te, te rokowania e, przebiegną. Ale to też nie pierwszy raz, kiedy te komunikaty są dość sprzeczne, to znaczy jedno mówi na przykład strona amerykańska, drugie mówi strona irańska i na poziomie takiego nasycenia powiedzmy emocjami, no to często ze strony Donalda Trumpa słyszeliśmy, że tak wszystko zmierza w dobrym kierunku, ze strony irańskiej było zaprzeczenie. Z czego to pana zdaniem wynika? A to wynika z tego, że oba, obie strony starają się jak najlepsze pozycje negocjacyjne i ta wymiana ciosów w cudzysłowie oczywiście w przestrzeni medialnej też temu służy. Po prostu mamy tu do czynienia z prowadzeniem operacji militarnej no, no, w szerokim spektrum tak powiem, domen, tak? I informacyjnej, i militarnej, i, i, i też, i, i też ekonomicznej, więc tutaj jak najbardziej każdy, każdy z tych elementów jest wykorzystywany przez obie strony zresztą po to, żeby osiągnąć swoje cele i to i to po prostu z, z tego wynika a rola Pakistanu, jaka ona dzisiaj jest? No bo można powiedzieć, że to właśnie Pakistan odgrywa taką no, funkcję mediatora między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Czy rzeczywiście takie jest? Czy to wyłącznie miejsce do tego, żeby te negocjacje się odbyły? To rzeczywiście tak jest, że e, najwyżsi przedstawiciele władz Pakistanu uczestniczą w rokowaniach, rozmawiają z, z, z obiema stronami. Natomiast w przestrzeni medialnej pojawiły się też informacje takie, że za aktywnością Pakistanu stoją też Chiny których ministerstwo Spraw Zagranicznych miałoby ewentualnie um, uzupełniać czy wspierać działanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych właśnie Pakistanu nie, po to, żeby, żeby właśnie przyspieszyć otwarcie Ciesiny Ormuz, bo jak zaznaczył prezydent Xi Jinping z kolei w ostatniej godzinach rozmowie z kolei z przywódcą Arabii Saudyjskiej Mohammedem bin Salmanem no, otwarcie Ciesiny Ormuz dla swobodnego ruchu statków jest, jest ważne no, dla światowej gospodarki, ale oczywiście też jest ważne dla Chin, które jednak 50% Procent swojego importu ropy naftowej i gazu biorą właśnie z tego rejonu. No i blokada Ciesiny Ormus nie, nie, nie służy najlepiej chińskiej gospodarce. Zaczęliśmy od tego, że te rozmowy będą odbywały się w napiętej atmosferze. Zwrócił pan doktor na to uwagę. Ja dopytam w takim razie, czy jesteśmy w tym momencie bliżej kolejnego zawieszenia broni, przedłużenia tego okresu, a być może trwałego porozumienia, czy raczej powrotu do otwartego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem? Jak pan sądzi? No to jest właśnie problem, dlatego że mamy do czynienia z operacjami w infosferze i, i, i za tymi idącymi też operacjami militarnymi. I, I Z deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych wynika, że on nie chce przedłużać, na chwilę obecną oczywiście nie chce przedłużać zawieszenia broni. Gwardia Rewolucyjna Irańska też raczej stawia na, na rozwiązania właśnie siłowe, militarne. Ale właśnie, pytanie, czy to jest tylko strategia negocjacyjna, czy to są faktycznie zapowiedzi podejmowanych działań? No najbliższe godziny, bo jutro wieczorem to zawieszenie broni wygasa i wtedy będzie można jednoznacznie stwierdzić, czy w przybliżeniu powiedzmy stwierdzić, czy, czy były to właśnie zajmowanie pozycji negocjacyjnych ile lewarowanie swojego stanowiska, czy też okaże się, że obie strony jednak stwierdziły, że nie są w stanie się porozumieć i nastąpi powrót do... Do wymiany ognia, przy czym no, wtedy no, na tapecie znajdzie się kwestia uderzenia w irańską infrastrukturę podwójnego przeznaczenia. I teraz pytanie, czy Stany Zjednoczone nie weszły jednak w konflikt, który być może jest nie do wygrania, jeżeli chodzi o osiągnięte cele, pan doktor o nich już wspominał na naszej antenie, no ale też historia pokazuje, że na Bliskim Wschodzie Stany Zjednoczone różnie sobie radziły, a moglibyśmy powiedzieć też, że nie najlepiej. Jak pan sądzi, patrząc na takie historyczne porównanie obecnego zaangażowania Stanów Zjednoczonych do tego, co było? E ono jest specyficzne, dlatego że w zasadzie patrząc od pierwszej wojny w Zatoce Perskiej do, do dnia dzisiejszego, to w zasadzie za każdym razem mieliśmy do czynienia z zaangażowaniem amerykańskich sił lądowych, z uderzeniem czy to w siły irackie w czasie pierwszej wojny w Zatoce, czy potem na sam Irak w czasie drugiej wojny w Zatoce rok 2003, czy interwencje w Afganistanie. Jeżeli pomyślimy o szerszym Bliskim Wschodzie Natomiast w tej chwili to jest wojna typowo powietrzna, prowadzona, no w tym momencie też będzie 7 tygodni, więc ona już już, już jakiś czas trwa. to będą prawie dwa miesiące. Natomiast w zasadzie w ciągu tej aktywnej fazy, którą mieliśmy do czynienia przed dwoma tygodniami, no to Amerykanie w zasadzie osiągnęli większość zapowiadanych celów, znaczy właśnie osłabienie irańskich zdolności wojskowych, osłabienie zdolności produkcyjnych irańskiego przemysłu cofnięcie znacząco do irańskiego programu nuklearnego, uderzenia w kierownictwo irańskie, więc tutaj jak najbardziej te, te cele zostały zrealizowane. Co warto zauważyć, oczywiście mówiło się o zmianie reżimu w Iranie, natomiast nigdy nie był to cel oficjalnie przedstawiony ani przez prezydenta Trumpa, ani przez sekretarza stanu Marco Rubio. Więc Amerykanie na dzień dzisiejszy w zasadzie mogliby nawet powiedzieć, że oni już... Mówiąc kolokwialnie, swoje zrobili i mogą wracać do domu. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że właśnie... Z tych, z tych celów, które zostały już na dzień dzisiejszy przez nich osiągnięte i jeszcze z jednej ważnej przyczyny, ponieważ ropa i gaz, która przychodzi przez siecinę Ormus, trafia w znakomitej większości na rynki azjatyckie i europejskie. Praktycznie nie trafia w tej chwili do Stanów Zjednoczonych. Amerykanie mają swoje zasoby, mają w tym momencie dostęp do zasobów wenezuelskich, gdzie wydobycie ropy stopniowo rośnie. Więc są stosunkowo mniej narażeni na na na, na ewentualne braki paliwa związane z, z blokadą cieśni Ormus, czy też blokadą cieśni bab elmandab, o którym też y, y, mówi. Mówią Irańczycy, że być może chuti będą chcieli tutaj ponownie tą cieśninę zablokować, przy czym znowu no to będzie uderzało w rynki azjatyckie, no bo gdyby Arabia Saudyjska chciała z portu Janbu eksportować ropę naftową na rynki europejskie, no to oczywiście te jednakowce będą szły w przeciwnym kierunku przez kanał Sueski. Mówi pan o tym, że Stany Zjednoczone swoje zrobiły i w zasadzie to żołnierze amerykańscy mogliby już wracać do domu, ale ja się zastanawiam, czy też pewnym celem Stanów Zjednoczonych w tym wszystkim nie jest taki względny spokój albo ustabilizowanie w ogóle sytuacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. Przejęcie większej kontroli też nad regionem przez Stany Zjednoczone, chyba do osiągnięcia tego celu jest dosyć dale daleko. Tak, no bo w dalszym ciągu reżim Jato Lachow się utrzymuje. Jego, jego organizacje zależne, takie jak Hezbollah czy Hamas mimo poniesionych strat wojny z Izraelem dalej funkcjonują, dalej można powiedzieć, że są to grupy, które, które działają. Mamy jeszcze hutich oczywiście w Jemenie. No i oczywiście, jeżeli celem Stanów Zjednoczonych byłoby zmniejszenie napięcia i e, doprowadzenie do tego, że Iran stałby się, mm, no powiedzmy pełnoprawnym uczestnikiem tej, tych relacji międzynarodowych w regionie Zato, Zato, Zatoki Perskiej z punktu widzenia amerykańskiego oczywiście to tak, jak najbardziej do, do, do tego celu jest, jest jeszcze daleko, ale trzeba na to też patrzeć w perspektywie takiej, że Amerykanie robią to nie z perspektywy wąskiej, Bliskiego Wschodu, Zatoki Perskiej i tutaj, i tutaj osiągnięcia tych celów, ale raczej jest to element pozycjonowania się przed no, negocjacjami z Chinami, które rozpoczą 14 maja właśnie w Chinach i to jest część rywalizacji chińsko-amerykańskiej. Warto zauważyć też, że w międzyczasie niejako przy trwającej wojnie w Iranie i teraz tych trwających negocjacjach Amerykanie zakończyli proces przejmowania obu portów na końcu kanału panamskiego, że podpisali porozumienie je niedawno z Marokiem o dziesięcioletniej współpracy w dziedzinie obronności i też przy kontrolowaniu południowego wybrzeża Cieśliny Gibraltarskiej. E, I co ważniejsze, podpisali też porozumienie dotyczące współpracy obronnej z Indonezją, co z kolei pozwala im na no, bardziej swobodne działanie w rejonie Cieśliny Malakka. I obok Ciśniny Ormus to, to są co najmniej trzy inne punkty tak, tak zwane czopujące, na którym Amerykanie w tym momencie mają większą lub mniejszą kontrolę. To też oczywiście pokazuje, że, że no, to jest szersza, szersza strategia w, w kontekście chińskim, a nie tylko w kontekście Ayatollahów i samego Iraku. W ostatnich dniach też dość dużo słyszeliśmy takich stanowisk i ze strony Stanów Zjednoczonych, i ze strony Iranu, sprzecznych ze sobą a propos cieśniny Ormus, to znaczy Stany Zjednoczone chciałyby mieć udział w kontrolowaniu, jakiś udział w kontrolowaniu tej cieśniny. Ze strony Iranu słyszymy, że nie ma o tym mowy. Sądzi pan, że ten punkt będzie najbardziej spornym jeżeli chodzi o te negocjacje, które no być może przed nami, bo też ta sytuacja zmienia się, potrafi się zmienić z godziny na godzinę? To może być jeden z tych te, takich bardziej drażliwych punktów w rozmowach, obok pewnie irańskiego programu y, nuklearnego i możliwości produkcji rakiet balistycznych, czyli irańskiego programu rakietowego z kolei, bo o tych dwóch ostatnich punktach mówi się głośno o mediach, natomiast oczywiście y, kwestia, kwestia tutaj udziału Amerykanów w kontrolowaniu Ciśnienia Armus czy ruchu statków w Armus jak najbardziej też była przedstawiana. Mniej może wyraźnie tuż przed obecnymi obecną rundą rokowań, ale, ale to oczywiście może się pojawić i to może być też ten punkt, na który nie będą się chcieli Irańczycy zgodzić. Natomiast trzeba pamiętać, że zgodnie z konwencją prawa morza, Ciesina Ormus nie jest we władaniu Iranu, nie jest we władaniu Omanu również, to jest to jest, jest szlak żeglugowy międzynarodowy i powinien być no, zgodnie z tą konwencją powszechnie dostępny dla wszystkich statków, które oczywiście wykorzystują Swoją go zgodnie z, z, z tymi przepisami i nie, i, i nie naruszają tutaj interesów Omanu czy, czy Iranu. I teraz też pojawia się taka kwestia dotycząca tych rozmów, tego do, do, do czego to wszystko może zmierzać. A propos Stanów Zjednoczonych i dotrzymywania przez USA słowa, no bo Iran mówi, że Stanom Zjednoczonym po prostu nie ufa. I chyba rzeczywiście w ostatnich dniach Stany Zjednoczone dały taki wyraz temu, że być może jedno mówią, drugie robią. A propos samej blokady, blokady, cieśniny Ormuz, tak to nazwijmy, no ale też zatrzymania chociażby jednego z irańskich statków. Tak, na no, Amerykanie nie odwołali tej blokady, to po pierwsze. Oczywiście ręczycy zwracają uwagę na to, że nie mają zaufania do, do Stanów Zjednoczonych, ale w Amerykanie mogliby dokładnie to samo powiedzieć z kolei o stronie ajatolaków, bo za każdym razem, kiedy próbowano przez wiele lat istnienia Islamskiej Republiki e, Iranu negocjacji do, do, dotyczących właśnie czy programu nuklearnego, czy, czy, czy innych przedsięwzięć, które jadalochowie podejmowali, no to bardzo często właśnie te rozmowy służyły temu, żeby stawiać zasłonę dymną, za którą Iran e, no, procedował dalej swoje swoje działania, więc to ograniczone zaufanie jest z obu stron i być może dlatego tak trudno jest też, e, no Mediatorom w rodzaju Pakistanu, Turcji czy Egiptu sprawić, żeby obie strony do tego stołu rokowań usiadły i podjęły rozmowy. A jak to wszystko w regionie jest skomplikowane, to pokazuje też kolejna kwestia, bo Arabia Saudyjska coraz ostrzej ma reagować na kolejne incydenty związane z wojną z Iranem. Chodzi o powtarzające się ataki bojówek z sąsiedniego Iraku. Grupy te są związane z Iranem i coraz śmielej atakują cele w Zatoce Perskiej, które są kojarzone ze Stanami Zjednoczonymi po coraz częstszych atakach rakietowych i dronowych dokonywanych nie z terenu Iranu, ale sąsiedniego Iraku. Arabia Saudyjska wezwała na rozmowę irackiego ambasadora. Władze w Riyadzie domagają się stanow. I szybkiej reakcji na działania-proirańskich bojówek i podobny protest złożył także Bahraj? Kuwejt informował z kolei o atakach na ważne obiekty i instalacje gwardii narodowej, wiele wskazuje też na to, że sprzymierzone z Amerykanami państwa zatoki perskiej nie chcą tutaj biernie przyglądać się temu, co dzieje się po drugiej stronie granicy. No i pytanie dość proste: czy obok wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem powstaje nam osobny poniekąd konflikt między irackimi bojówkami a państwami arabskimi? I zatoki? Nie, no właśnie, to jest przedłużenie tego konfliktu, czy poszerzenie tego konfliktu irańsko-amerykańskiego, czy iz, i, w zasadzie amerykańsko-izraelskiego, e, ponieważ już w momencie, kiedy Iran zaczął atakować cele cywilne na terenie właśnie państw przymierzonych ze Stanami Zjednoczonymi, czy to Arabii Saudyjskiej, czy Bahrainu, czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czy też Kuwaitu, właśnie e, to władze tych państw zaczęły przejawiać właśnie coraz bardziej negatywne stanowisko w stosunku do Iranu, wręcz wrogie. Zjednoczone Emiraty Arabskie jeszcze przed zawieszeniem broni groziły, że wejdą po prostu do wojny po stronie Stanów Zjednoczonych. No i tutaj mamy tego potwierdzenie, że te państwa po prostu nie będą tolerować działań e, bojówek czy milicji pro, proirańskich znajdujących się na terenie Iraku i, i będą po prostu, pewnie będą bezpośrednio oskarżać Iran o te, o, o te działania czy o inspirowanie nie, ty, ty, tych działań. No i oczywiście będą się domagać od władz irackich stanowczych y, posunięć w celu wyeliminowania tego, tego zagrożenia. Natomiast no, y, pozycja Iranu w tej chwili wobec jego sąsiadów z drugiej strony Zatoki Perskiej jest taka, że te państwa po prostu są nastawione do Iranu coraz bardziej wrogo. A to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to nie wydaje się być jedynie regionalną kwestią, no bo też zwrócił Pan w naszej rozmowie uwagę na Chiny. Ja zapytam o to, czy w takim razie kwestia Bliskiego Wschodu jest też pewnym elementem globalnej rozgrywki tej konkurencji światowych mocarstw, być może przede wszystkim tutaj Stanów Zjednoczonych i Chin? Oczywiście, że tak. No to jest jeden z teatrów. Tak jak wojna na Ukrainie jest też częścią te, te, tej, tej rywalizacji. Tak jak posunięcie Rosji wobec wschodniej flanki NATO czy w ogóle krajów krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tak jak rywalizacja gospodarcza chińsko-amerykańska próba budowania niezależnych łańcuchów dostaw i to z obu stron warto zauważyć. To znaczy i Chiny budują swoje łańcuchy dostaw i Amerykanie i ich sojusznicy budują swoje łańcuchy dostaw. Tutaj oczywiście jest to, jest to jak najbardziej element tej szerszej rozgrywki, szerszego procesu budowania się nowego porządku światowego, który no jeszcze się nie wyłonił, ale on cały czas cały czas na naszych oczach powstaje. Pewnie jeszcze przez jakiś czas będziemy świadkami wstrząsów i różnych zwrotów akcji, które temu procesowi w historii zwykle towarzyszyły i tutaj w wyjątku nie, nie będzie. No i warto zauważyć jeszcze, że pojawiła się informacja, i to podał Wall Street Journal, że Japonia zniosła obostrzenia dotyczące eksportu uzbrojenia ofensywnego i defensywnego, ale uzbrojenia, nie, nie, nie, nie wyposażenia ratunkowego czy rozpoznawczego, ale systemów bojowych do 17 państw, z którymi Japonia ma podpisany pakt o, o obronności. No i między innymi Australia miała zakupić 11 fregat klasy Mogami. I to też pokazuje, że Japończycy no, zaczynają wkraczać na arenę międzynarodową jako pełnoprawny już dostarczyciel bezpieczeństwa i systemów uzbrojenia dla zaprzyjaźnionych krajów. Tutaj kończymy nasze spotkanie. Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Dr Krzysztof Winkler, ekspert do spraw międzynarodowych. Warsaw Enterprise Institute był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję raz jeszcze. Dziękuję.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 Reklamie Ogłoszenie społeczne Hospicjum Dobrego Samarytanina Od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom otaczając opieką również ich rodziny Jesteśmy dla Was i blisko Was i ty możesz potrzebować naszej pomocy. Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Program Czyste Powietrze pod lupą Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Agenci CBA weszli do budynku Ministerstwa Klimatu, by zweryfikować dokumenty dotyczące wypłat dotacji. Działania służb są prowadzone na polecenie Prokuratury Europejskiej, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Chodzi o nieprawidłowości, do których dochodziło przy naborze do programu od 2021 roku jeszcze zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Ministerstwo Klimatu w komunikacie w mediach społecznościowych przypomniało, że w 2024 doszło do wstrzymania wypłat pieniędzy i zmiany zasad naboru wniosków. Resort zapewnił, że w pełni współpracuje z prokuraturą i służbami. Dalsza współpraca, ale na zmienionych warunkach. Jarosław Kaczyński ogłosił szczegóły porozumienia z Mateuszem Morawieckim w sprawie jego stowarzyszenia Rozwój Plus. Działalność organizacji będzie ściśle regulowana przez władze PiSu, a jego członkowie będą mogli uczestniczyć w Radzie Eksperckiej Prawa i Sprawiedliwości, mówi prezes Kaczyński. Będzie to sytuacja, w której partia będzie miała dwa płuca. To jest szersze przeświadczenie w partii, bo z jednej strony rzeczywiście jesteśmy formacją, która w rzeczy musi ścierać się w wyborach z tymi formacjami konfederackimi, jednocześnie mamy doświadczenie w rządzeniu. Do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego przystąpiło kilkudziesięciu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński ostrzegał wcześniej, że osoby wspierające inicjatywę byłego premiera nie znajdą się na listach wyborczych partii. Czarne chmury nad zastępcą szefa kancelarii prezydenta. Do sądu trafił akt oskarżenia wobec Adama Andruszkiewicza. Lubelska prokuratura zarzuca mu, że w 2014 roku kierował akcją podrabiania list poparcia dla kandydatów ruchu narodowego w wyborach do sejmiku województwa podlaskiego. Wskazują na to zeznania byłych współpracowników Andruszkiewicza. Ponadto badania biegłych potwierdziły, że kilka podpisów mogło być podrobionych osobiście przez polityka. Adam Andruszkiewicz zaprzeczył zarzutom prokuratury. I ocenił je mianem represji politycznej. Zgodził się też na podawanie pełnego nazwiska. Choroba brudnych rąk znów w natarciu. Sanepi dostrzega przed wzrostem zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Tylko w ubiegłym roku żółtaczkę pokarmową wykryto u trzykrotnie większej liczby pacjentów. Sytuację komplikuje długa inkubacja wirusa, mówi wojewódzki inspektor sanitarny w Olsztynie Janusz Dzisko. Problem polega na tym, że czas wylęgania żółtaczki typu A jest zbyt długi. Mówi się o tym, że statystycznie to 30 dni ogromnie trudno przeanalizować nasze zachowania czy nasze artykuły żywnościowe, które spożywaliśmy 30 dni wcześniej. Lekarze przypominają o konieczności rygorystycznej higieny. Gwarancją odporności pozostają szczepienia ochronne. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 13.33, a przez najbliższe minuty teraz na naszej antenie zagości temat związany z polityką krajową. Jest kompromis. Tak ogłosili na konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i były premier Mateusz Morawiecki. Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działać w ramach partii, a jego członkowie zasilą Radę Ekspercką w Prawie i Sprawiedliwości. Łączymy się teraz z Sylwią Białek. Sylwio, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, czy politycy są zgodni co do możliwości współpracy, czy kryzys w partii po prostu jest zażegnany? No wygląda na to, że na razie tak prezes partii Jarosław Kaczyński wyraził po prostu zgodę na działanie Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale pod pewnymi warunkami właśnie po pierwsze stowarzyszenie będzie działało jak to ujął Jarosław Kaczyński, jakby wewnątrz partii, a po drugie członkowie stowarzyszenia wejdą do nowo tworzonej Rady Eksperckiej. Ten pomysł utworzenia tej rady pojawił się w ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia prezydium partii. Będzie to sytuacja, w której partia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 Te słowa tylko nieco uspokoiły prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Na konferencji prasowej, zapowiadanej konferencji prasowej były tylko oświadczenia. I po tym jak zabrał głos Mateusz Morawiecki, prezes Jarosław Kaczyński jeszcze raz zaakcentował fakt, że członkowie stowarzyszenia muszą zasilić Radę Ekspercką. Tą zasadniczą instytucją ma być ten zespół ekspertów czy Rada Ekspercka. Na no, co do innych spraw będziemy się jeszcze umawiali. Mateusz Morawiecki mówił cały czas o stowarzyszeniu, prezes partii o Radzie Eksperckiej, a to oznacza, że nieco inaczej oceniają to wypracowane wczoraj w nocy porozumienie. Przypomnę, politycy spotkali się wieczorem, a ta rozmowa trwała 7 godzin. Czyli każdy zdaje się mieć jednak swoją rację nawet po tym spotkaniu. Dość ciekawa sytuacja, trzeba przyznać w Prawie i Sprawiedliwości, a te informacje, które do tej pory w tym, a propos tego wszystkiego się pojawiły, przedstawiła państwu Sylwia Białek. Sylwia, bardzo ci dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Komentarz. Razem z nami jest pan profesor Aleksander Smolar, były prezes Fundacji Batorego. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry. No i zacznijmy od dość prostego pytania. Czy rzeczywiście w Prawie i Sprawiedliwości po wczorajszym spotkaniu byłego premiera Mateusza Morawieckiego z prezesem Mirosławem Kaczyńskim kryzys jest zażegnany? Nie, nie, nie jest zażegnany. To nie znaczy, że to będzie źródłem rozpadu w tej partii, ale to ukazuje jej głębokie pęknięcie i jej niedostosowanie do czasów dzisiejszych. Nawet to, co powiedział prezes Kaczyński, to znaczy właściwie, że o konieczności istnienia dwóch skrzydeł odpowiadających dwóm wrażliwościom. Z jednej strony e, kandydat na premiera pan Czarnek, który ma odpowiadać na wrażliwość ludzi bardziej na prawo położonych i wrażliwych na konfederackie w dwóch odmianach e, syrenie tak powiem głosy. Z drugiej strony Morawiecki ma odpowiadać na potrzebę efektywności yy, i powiedzmy pewnego umiarkowania po prostu. Otóż widać już, że kandydatura Czarnka nie spełniła oczekiwań. To znaczy sondaże nie wskazują na to, aby istniał jakiś istotny prze, przepływ z, z tych, od wyborców Konfederacji do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. I można też wyrazić pewien sceptycyzm, jeżeli chodzi o przepływ ludzi, którzy głosują, czy którzy utożsamiają się bardziej z obecną koalicją, ich przepływ ku, ku panu Morawieckiemu. Więc to raczej jest oznaką kryzysu, nieprzezwyciężonego kryzysu i świadomości e, również Jarosława Kaczyńskiego, że nie można tego problemu rozwiązać wyrzucając ludzi, bo po prostu wtedy straci jakąkolwiek bazę społeczną i jakikolwiek tytuł do odgrywania istotnej roli politycznej w Polsce. No i trzeba powiedzieć też, że to by było znaczące chyba osłabienie Prawa i Sprawiedliwości, no bo słyszeliśmy, mhm. że na kilkadziesiąt szabel kilkudziesięciu parlamentarzystów stoi za Mateuszem Morawieckim, chyba tak możemy powiedzieć. To znacząca siła mhm. polityczna. To jest na pewno. Nie jest pewne, czy Mateusz Morawiecki jest w stanie przyprowadzić nowe oddziały ludzi bardziej umiarkowanych, ale na pewno wyrzucenie jego ludzi i jego samego pozbawi Prawo i Sprawiedliwości bardzo dużej, poważnej części wpływów. Dlatego po prostu, że różne kryzysowe objawy w tej partii, między innymi korupcyjne, już podważają Zaufanie do tej partii. Otóż wyrzucenie wyrzucenie takiej grupy ludzi, prawda? Szereg nazwisk, znaczących zresztą w tej grupie, pana Morawieckiego, to musi doprowadzić do upadku, następnego upa etapu upadku tej partii. Jeżeli mówimy też o tych dwóch półcach, bo zwrócił pan profesor na to uwagę, ja również, że prezes Kaczyński mówił, że teraz PiS potrzebuje tych dwóch płuc, że będzie to stowarzyszenie, no. będzie ta rada. Z drugiej strony właśnie Przemysław Czarnek, ja się zastanawiam, czy takie dwa płuca w tym wypadku można pogodzić, no bo moglibyśmy też powiedzieć, że to będzie napęd hybrydowy tego ugrupowania i będzie w jednym kierunku mniej więcej Prawo i Sprawiedliwość popychał, no ale tutaj wydaje się, że to są zupełnie jednak inne elektoraty, inne kierunek prowadzenia polityki. Proste pytanie, czy da się to pogodzić? Na, na pewno to nie, nie może być tak, że się sprowadzi z jednej z drugiej strony siły dalekie bardzo od profilu Prawa i Sprawiedliwości, ale na pewno teoretycznie można by poszerzyć. Tylko nawet w słownictwie, w słownictwie obu panów widać wyraźnie różnice intencji. Kaczyński nie mówi o, w ogóle o, o tym ugrupowaniu Murawieckiego. On mówi tylko o tej, o tej grupie doradczych. Tak, Rada o tej grupie dorad... tak. Proszę? Ta grupa ekspercka, Rada Ekspercka. No grupa tak. ekspercka. Otóż grupa ekspercka z, z, ze swojej natury jest apolityczna. To są ludzie, którzy doradzają polityką. Otóż traktować Morawieckiego i jego ludzi jako ludzi, jako ludzi którzy nic nie mają wspólnego z polityką, to to, to, to jest... To, to, to jest w sposób absurdalne. Także tutaj Kaszyński chciałby ich unieszkodliwić poprzez potraktowanie ich po prostu jako grupy eksperckiej czy jako części grupy eksperckiej. To mi się wydaje jest nie do przeprowadzenia, ale pokazuje po prostu na bardzo różne intencje. Oczywiście Morawiecki, Mówi cały czas o wierności prawie i sprawiedliwości, o tym, że działają wewnątrz, ale jego intencje są w oczywisty sposób inne. On widział, że ewolucja tej partii idzie w przeciwną stronę do tego, co on by chciał, aby ta partia sobą reprezentowała. Żeby była raczej partią umiarkowaną, raczej bliżej centrum niezależnie od jego własnych dokonań. Także, także tutaj, wie, wie pan, to być może nie dojdzie do kolejnych rozdziałów otwartego konfliktu, ale będzie taki powolny upadek tej partii, jak mi się wydaje. A sądzi pan, że Mateusz Morawiecki ma potencjał, aby stać się samodzielnym politykiem i być może rzeczywiście stworzyć własne ugrupowanie, które utrzyma się na naszej scenie politycznej? No, wie, wie pan, trudno z góry powiedzieć. Ludzie oczywiście pamiętają, kim on był i że on był wiernym żołnierzem Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy Jarosława Kaczyńskiego i realizował program, który był daleki od umiaru, ale równocześnie ludzie mają krótką pamięć jeżeli Morawiecki zacznie się posługiwać językiem i będzie e, właśnie prezentował się jako ofiara ludzi skrajnych Kaczyńskiego i innych, to on może oczywiście zdobyć, zwłaszcza że w części obozu rządzącego widzimy też objawy kryzysu i część tych ludzi mogłaby z powodzeniem prawda, pójść i część z Prawa i Sprawiedliwości i część nawet z Konfederatów i tu z obu skrzydeł konfederackich mimo, mimo skrajności prawda, tej formacji Brauna. To tam są ludzie, którzy, jak myślę, przywiązują mniejsze wagi do tej retoryki skrajnej, a po prostu e, jako wyraz buntu no, tak powiem, z, e, zgłosili się do jego formacji. Także teoretycznie nie jest to wykluczone. Natomiast e, czy on ma może mieć program i język, który może za sobą pociągnąć ludzi, mi się wydaje, mnie się wydaje, że to jest mało prawdopodobne, ale w policji nic nie można niczego nie można wykluczyć i to, to zobaczymy, prawda, czas pokaże. Kilkukrotnie w naszej rozmowie wspomniał pan Konfederację i do niej wrócę, a w zasadzie do Przemysława Czarnka, bo mówił pan też o tym, że Przemysław Czarnek się nie sprawdził, przynajmniej to na razie zdają się sugerować sondaże, ale ja słyszałem też taką opinię, że musimy poczekać na te efekty, no bo Przemysław Czarnek dużo pracuje w terenie. Czy rzeczywiście tak jest to, że na te efekty być może jeszcze za wcześnie? <śmiech> Znów, trudno z góry przewidzieć, ale jestem bardzo sceptyczny, dlatego że konferencja powstała też jako wyraz protestu przeciwko PiSowi. To znaczy, dla ludzi PIS nie był efektywny, wystarczająco sprawny jako opozycja w stosunku do obozu dzisiaj rządzącego. I pod tym względem czarny, który wyrasta z tego obozu pisowskiego, w którym sprawował istotne funkcje, no jest mało prawdopodobne, że mógł się objawić dla ludzi, którzy szukali alternatywy dla PiSu jako jako alternatywa dla PiSu wczorajszego w PiSie dzisiejszym. Mi się wydaje, że to jest, mnie się wydaje, że to jest mało, mało prawdopodobne. Musieliby być, musieliby być nowi ludzie, przynajmniej ludzie, którzy daleko, dawno już nie byli. Kojarzenie z władzą. Otóż pan Czarnek taki nie jest. Na, to, na dodatek przy jego pewnej brutalności, radykalizmie i jego retorki jest mało prawdopodobne, żeby był, żeby był w stanie e, trafić nawet do dużej części pisowskich wyborców. Więc e, jestem dość sceptyczny. Ale no, jak, to, jak to mówił Les. Tonąc brzytwy się chwyta, prawda? I Kaczyński wyraźnie szukał rozwiązania dla problemów jego formacji, dla upadku jego formacji. No, jako, jako czujny inteligentny obserwator, on to widzi po prostu. A właśnie, to tego też dotknijmy w takim razie, czy pana zdaniem Jarosław Kaczyński zarządza tym kryzysem w Prawie i sprawiedliwości w sposób umiejętny? To, to nie jest problem umiejętności, tylko problem wiarygodności. Otóż on już dzisiaj nie jest wiarygodny. On jest w oczach nawet jego własnych wyborców, którzy e, e, żywili pewien kult dla jego osoby. On jest już człowiekiem przeszłości. Jest starym człowiekiem przeszłości, który od dawna nie ma żadnych idei i który wyraźnie nie potrafi rozwiązywać dzisiejszych problemów. To, to jest problem. E, więc my, i mnie się wydaje, że nawet... Y, sposób jego rozwiązywania problemów Morawieckiego pokazuje na jego słabość. Zaczął od, od y, bo, bojowych, groźnych krzyków, prawda, tudzież jego ludzie o wyrzucaniu, o, o niewpisywaniu na liście wyborczych, a kończy się na jakimś kompromisie, w którym, który w istocie legalizuje inicjatywę y, pana Morawieckiego, prawda. Tego, to w przeszłości było niemożliwe. Znaczy on był zdecydowany, był często elastyczny, kiedy widział, że musi ustąpić, potrafi ustąpić. Ale tutaj moim zdaniem to jest raczej przykład już jego nieefektywności i utraty, u, u, utraty wiarygodności w oczach bardzo dużej części jego własnych wyborców. To, za, to na zakończenie tego tematu, ten kompromis to jest też znaczące uderzenie w Przemysława Czarnka? No w każdym razie y, to jest wyraźne powiedzenie również członkowie, że on nie jest w stanie rozwiązać problemów Prawa i Sprawiedliwości, że on w tym razie jest w stanie rozwiązać część problemów Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy na prawo od Prawa i Sprawiedliwości uchronić ucieczkę ludzi z Prawa i Sprawiedliwości ku Konfederatom i ewentualnie część Konfederatów przyciągnąć przy dużych wątpliwościach obecnie co do jego możliwej skuteczności. Także w tej, Natomiast wyraźnie i Kaczyński to powiedział, jak on to w tym, co, w tym, co mówił po, po rozmowach z Morawieckim. Znaczy, no, że, y, że Morawiecki ma inne zadanie, które jest też ważne dla PiSu, y, żeby uchronić ucieczkę ludzi ku centrum i ewentualnie żeby zdobyć y, pewnych pewne głosy centrum dla Prawa i Sprawiedliwości. W tym, przy tym widać wyraźnie, nie ma tu symetrii między szarkiem a Morawieckim. W stosunku do Morawieckiego Kaczyński nie ma zaufania. I tak jak o tym już mówiłem, nie była sprawą przypadku, że on wyraźnie jego, jego grupę Morawieckiego traktuje jako potencjalnych ekspertów, że wejdą do tej Rady Eksperckiej. To zresztą jest ciekawe w polskiej polityce i to dotyczy zresztą nie tylko PiSu, ale dotyczy również Donalda Tuska, to znaczy, że oni nigdy nie byli w stanie zbudować zaplecza eksperckiego. Formalnie platforma też miała taką, e, e, prawda, taki brain trust, zaplecze eksperckie, ale które tak naprawdę nigdy nie funkcjonowało. I to, to, samo, jest, to samo jest z pisem. Także to jest, to jest bardzo ciekawe. To znaczy, i, i z tym się wiąże taka pewna jałowość ideowa, którą widzimy w polskiej polityce, niezdolność znalezienia nowych odpowiedzi na stare problemy albo przede wszystkim na nowe problemy, które stwarza zarówno polityka wewnętrzna, sytuacja wewnętrzna, jak i zewnętrzna. To spotkanie byłego premiera Mateusza Morawieckiego z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim jest ważne z punktu widzenia, możemy powiedzieć, polityki krajowej. A teraz przed nami spotkanie ważne z punktu widzenia polityki zagranicznej, no i to, co działo się wczoraj, przybył do Polski z wizytą prezydent Francji Emmanuel Macron, dokładnie do Gdańska, na pierwszy polsko-francuski szczyt międzyrządowy z okazji Dnia Przejaźni Polsko-Francuskiej. W programie tego szczytu znalazło się m.in. spotkanie w cztery oczy z premierem Polski Donaldem Tuskiem, spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, a także wręczenie nagrody imienia Bronisława Geremka za wkład w umacnianie relacji polsko-francuskich. Jak pan ocenia tę wizytę i w ogóle jak ważna ta wizyta francuskiego prezydenta z Pana perspektywy jest? To znaczy, to dopiero zobaczymy, jak będzie ważna. Natomiast intencje są godne i analizy, to zarówno ze strony polskiej, jak i francuskiej. Polacy nie traktowali po rozczarowaniach przeszłości poczynając od 1939 roku, prawda, aż po Schiraka, po rozczarowaniach Francją, Polska nie była zwrócona ku, ku Francji, przede wszystkim ku Stanom Zjednoczonym, ku NATO, Unii Europejskiej, ewentualnie ze względów handlowych ku Niemcom. Otóż tu... Nastąpiła istotna zmiana i podobnie ze strony francuskiej. Francuzi e, mieli ta, taką pewną arogancję w swojej polityce. Oni prowadzili politykę tylko szukając porozumień z największymi państwami państwami, ze Stanami, z Niemcami, z Wielką Brytanią. Otóż tutaj widać, powiedzmy, wyjątkiem był pewien rozdział w czasach prezydentury we Francji Holanda, który wyraźnie szoko porozumienia z Polską. To zostało, to zostało zniszczone wtedy przez Maciarewicza, który w sposób brutalny skreślił kontrakt na helikoptery z Francją wówczas. Otóż tutaj wyraźnie zarówno Francja, jak i Polska zdają sobie sprawę, że są sobie nawzajem potrzebni. Są nawzajem potrzebni do prowadzenia polityki europejskiej i szerzej nawet. To znaczy, że Francja... Zdaję sobie sprawę, że mnożą się problemy w stosunkach z Niemcami, że Niemcy próbują prowadzić własną politykę i szukają porozumienia z krajem, który e, zwłaszcza poczynając od wojny R Rosji przeciwko Ukrainie, e, bardzo wzrosła Polska. E, po pierwsze oczywiście osiągnięcia gospodarcze były starsze, ale do tego doszła świadomość, że Polska, podobnie jak i mniejsze kraje, tak jak kraje bałtyckie, lepiej poznały zagrożenia, które płyną ze strony, ze strony Rosji. E, i, I równocześnie e, Donald Tusk stwarza poczucie bezpieczeństwa tą proeuropejskością no i swoimi dokonaniami na czele Komisji Europejskiej. Prawda? E, przepraszam, nie Komisji, tylko Rady Europejskiej. E, także e, to, to wszystko powoduje e, zbliżenie, e, z, zbliżenie obu Osób i, i również y, chęć wspólnego działania w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone oddalają się od, od Europy. Nie tylko się oddalają, ale prowadzą wrogą politykę często przeciwko Unii Europejskiej. A oba kraje, zarówno Polska, jak i Francja przywiązują wielką wagę dla przyszłości Unii Europejskiej. Tym większą, im bardziej Stany Zjednoczone się oddalają, dlatego, że Unia Europejska musi przejąć też na siebie e, obowiązki związane z problemami bezpieczeństwa, prawda? I tutaj mamy odpowiedź Francji, między innymi, jeżeli chodzi o gotowość objęcia parasolem e, e, nuklearnym, również e, państw europejskich, które będą tego chciały. I Polska tutaj wyraziła wyraziła zainteresowania i Francja jest zainteresowana głosem polskim, jeżeli chodzi o Rosję, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i również, jeżeli chodzi o Stany. Umiarkowany głos, jeżeli chodzi o Polskę, która w żadnym wypadku nie chce konfliktów ze Stanami Zjednoczonymi, ale równocześnie wyraźnie stawiająca na to, co Macron nazywał już w przeszłości, przed, przed prawie przed dziewięciu laty, autonomią strategiczną. Otóż to są Panie profesorze, ja wejdę w słowo, bo zbliżamy się do końca naszego spotkania o jeszcze jedną rzecz a propos tego, tej wizyty prezydenta Francji w Polsce. Chcę zapytać, to znaczy zwraca się uwagę na to, że być może zabrakło spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. Jak pan patrzy na tę kwestię? Mnie się wydaje, że to, był, że to był polityczny wybór. Być może z tym się wiąże wybór też Gdańska, żeby, żeby, żeby to wyglądało na czystą, formalną niemożliwość spotkania z prezydentem, prawda? Mnie się wydaje, że to się wiąże z, z, z linią polityczną prezydenta Nawrockiego, która oczywiście jest sprzeczna z tym, czego chciałby prezydent Macron w swoich stosunkach z Polską, a ja na co tu, na co odpowiada oczywiście linia polityczna Tuska a że Tusk sam nie był też zainteresowany spotkaniem e, e, prezydentów. To jest też rzecz oczywista, bo to był, zamazało e, wagę strategiczną tego spotkania, prawda? Bo Nawrocki reprezentuje zupełnie inną linię. Jeżeli by Macron z nim tak samo się spotykał jak z premierem e, Tuskiem, to wtedy e, e, powiedzmy ten sukces dyplomatyczny Tuska i klarowność wyboru linii politycznej... To byłoby mniej, mniej widoczne, także, także tutaj to jest, to jest niepowodzenie Nawróckiego, to jest wotum nieufności ze strony ważnego, e, w, ważnego państwa i wyraźnie powiedziane, że on prowadzi linię polityczną, która nie jest zgodna z linią Francji e, i można by powiedzieć też z linią Unii Europejskiej, bowiem eurosceptycyzm, można powiedzieć, Nawrotskiego e, jest oczywisty. No tak, tutaj kilka wątków nam się jeszcze pojawia do omówienia, bo rzeczywiście zwraca uwagę chociażby wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marcin Bosacki, który był gościem Polsat News, że po prostu Emmanuel Macron nie spotkał się z prezydentem Karolem Nowrockim, dlatego że zdecydowała tak strona francuska, choć ze strony Pałacu Prezydenckiego płyną też takie informacje, że właśnie raczej to była decyzja polityczna, która miała zmierzać w kierunku tego, żeby do takiego spotkania w ogóle nie doszło. Profesor Aleksander Smoller, były z Fundacji Batorego, był naszym gościem, panie profesorze. Dziękuję za nasze spotkanie i życzę dobrego dnia. Dziękuję Reklama.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 Wiosenna wyprzedaż w MediaExpert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RSO 0% Media MediaExpert. Po reklamie. Autopromocja. Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie. Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.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 Współpraca ja.